Światoczami Kretyna. Tak, tak, właśnie tego słuchacie. Światoczami Kretyna. Nazywam się Jakub Stawski. Mam 14 lat. Mówią na mnie Groszek. i Groszek sobie będzie teraz prowadził podcast. Nazywa się on Światoczami Kretyna. I to właśnie ja jestem tym kretynem. Tym kretynem. Z tytułowym tym kretynem jestem właśnie. Więc dlaczego ja jestem tym kretynem? Bo się umiem cieszyć z życia. Dlatego jestem tym kretynem nie jestem krytynem tak naprawdę bo mam mózg i umiem myśleć więc wszystkich ludzi, którzy są szczęśliwi którzy albo nie są szczęśliwi i chcą się rozszczęśliwić to zapraszam na ten podcast żeby sobie posłuchali trochę jak da się cieszyć z życia, jak można w ogóle takie przyjemne widzę no, przyjemne z życie, bo czemu miało być nieprzyjemne ma jakieś tam swoje wady Widzicie, wszystko ma swoje wady, każdy ma wady, wszystko ma wady, nawet żel pod pręśnic, kurczę, aksa ma wady, nie wiem jeszcze jakie, ale ma jakieś tam wady, nie interesuje się żelem pod pręśnic aksa, no ale ma wady, wszystko ma wady i tego tak się trzeba trzymać, nie można mówić na przykład, że, że się jest złe, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, nie ma niebieskich lizaków w Biedronce. No właśnie tak nie wolno mówić, trzeba się cieszyć. Właśnie o tym będzie ten podcast, jak się cieszyć, jak będę ukazywał wady, wszystkiego wszystkiego wady, no oprócz tego żelu nic aksa, no tego sam nie wiem, ale są wady, wszystko ma wady, no, więc tego tak się trzymajmy i tak będzie. Będę tutaj również publikował moje zdanie na jakiś temat, moje jakieś odczucia po dniu wesołym, smutnym, tragicznym, nietragicznym. Będę tu wszystko poruszał, wszystko co chcę. Wszystko co ja. I ewentualnie wszystko co wy będziecie chcieli, ale to dopiero jak napiszecie w komentarzu. I tak będzie super wszystko. Mam nadzieję, że jakoś tam ktoś sobie posłucha czasem. Więc jedyne, co zaraz mogę zrobić, to ładnie się pożegnać. A to, co słyszeliście w tle, nie na początku, tylko w tle, to jest piosenka 4.33, inaczej nazywana 4,33 minuty ciszy. Więc żegnam. Dziękuję bardzo za to, że wytrwaliście te 2 minuty i 50 sekund. Bardzo dziękuję.